Siedzę właśnie w domu, za oknami wiatr, deszcz. Cieszę się, że mogę być w ciepłym pokoju i pić ciepłą herbatę. Nie muszę nigdzie wychodzić. Nie muszę wychodzić ze strefy komfortu. RealPolish.pl Your Polish Language Online Resource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 Cześć, witajcie moi drodzy Witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie To ja, Piotr z realpolish.pl Domyślacie się pewnie, że dziś będę opowiadał o przekraczaniu strefy komfortu Komfort to po polsku wygoda Jeśli coś jest wygodne, to znaczy, że jest Komfortowe. Często będę dzisiaj zamiennie używał tych dwóch słów, bo często po polsku mówimy wymiennie. Czasami mówimy komfortowy, czasami mówimy wygodny. Ostatnio dostaję od was bardzo dużo listów. Dziękuję wszystkim, którzy piszą do mnie. Z przyjemnością odpowiadam na wasze pytania. Zaskoczyło mnie jednak, że mojego podcastu słuchają również Polacy. Napisała do mnie Ania. Dzięki Aniu za twoje pytanie. Cieszę się, że mogliśmy wymienić się kilkoma mailami. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Rozmawialiśmy razem z Anią to znaczy wymienialiśmy się mailami, pisaliśmy do siebie. Ania była ciekawa, na jakiej stronie rozmawiałem po angielsku z ludźmi, gdzie znalazłem tak zwaną wymianę językową. Otóż ja znalazłem to na stronie ShareTalk i jest to... Tak mi się wydaje strona firmy Rosetta Stone, bardzo znanej amerykańskiej firmy, która tworzy kursy językowe, między innymi kurs języka polskiego. O ile wiem, te kursy są dość drogie, zatem ja szukałem kogoś właśnie na tej stronie, żeby móc z nim porozmawiać po angielsku, bo właśnie tego języka wtedy uczyłem się. Zresztą do tej pory się uczę. Ania była ciekawa, co mógłbym jej poradzić, żeby zaczęła łatwiej mówić z ludźmi, żeby przełamała się, żeby, jak to mówimy po polsku, otworzyła się, żeby łatwiej jej było porozumiewać się po angielsku. Ania mówi, że zna dość dobrze angielski myślę, że dobrze pisze po angielsku zna dobrze gramatykę ale nie jest jej łatwo rozmawiać z ludźmi nie jest jej łatwo wyjść ze strefy komfortu nie jest jej łatwo pokonać strach myślę, że chodzi tu głównie o strach boimy się boimy się Wyjść ze strefy komfortu Wyjść z tego Wygodnego pokoju Ja zresztą mam to samo Wszyscy to mamy Wszyscy Mamy jakieś strefy komfortu I dziś Chciałbym porozmawiać O tym Pomówić o tym Jak wyjść ze strefy komfortu Jak Pokonać strach I czy warto to robić Myślę, że nie macie wątpliwości, że warto to robić. A dlaczego? Zaraz wam o tym wszystkim opowiem. Na koniec jeszcze tej audycji będzie kilka przykładów ludzi, którzy pokonali strach, którzy wyszli ze swojej strefy komfortu. I przysłali mi swoje nagrania. Dziękuję wam wszystkim bardzo serdecznie. Dostałem cztery nagrania od Meltem, Jowana, Paula i Roberta. Cztery wspaniałe nagrania. Dziękuję wam bardzo serdecznie na koniec audycji. Posłuchamy tych nagrań. Myślę, że to dla wszystkich bardzo ciekawe. Pamiętam, kiedy pierwszy raz wszedłem na tę stronę, gdzie można znaleźć partnera do rozmowy, to bardzo się bałem. Tam wpisujesz swoje dane i zapraszasz kogoś do rozmowy. Prawdę mówiąc, często byłem odrzucany i ludzie nie rozmawiali ze mną, co akurat nie bardzo mnie martwiło. Miałem świetną wymówkę, żeby nie musieć rozmawiać. Niby chciałem rozmawiać, ale prawdę mówiąc bałem się. Bałem się i cieszyłem się, że moja propozycja rozmowy została odrzucona i nie muszę rozmawiać. W końcu... Kilka razy rozmawiałem na tej stronie po angielsku z różnymi ludźmi. Aż w końcu dostałem maila od pewnego człowieka, który jak później się okazało mieszka niedaleko Nowego Jorku. Jest Amerykaninem i na imię ma Chris. Pozdrawiam Chris. No, Chris, myślę, nie słucha tej audycji, ponieważ nie zna ani słowa po polsku. Chris napisał do mnie maila i zaproponował mi rozmowy po angielsku. To było dla mnie coś niesłychanego. Chris nie chciał wymieniać się językami, nie chciał, żebym ja uczył go po polsku. On chciał po prostu rozmawiać i uczyć innych ludzi angielskiego. Na początku chciałem odpisać, że nie, dziękuję, może będziemy tylko korespondować, czyli pisać do siebie maile, ale później pomyślałem, że to jest jedyna okazja. Muszę pokonać siebie, muszę pokonać ten strach i wyjść ze swojej strefy komfortu, że nie mogę odrzucić tej propozycji. Napisałem, że zgadzam się, że dziękuję bardzo, że chętnie będę rozmawiał. Pamiętam pierwszy raz, kiedy rozmawialiśmy kilka minut. Byłem kompletnie mokry. Byłem cały spocony po tej rozmowie, ale zarazem byłem niesamowicie szczęśliwy. Byłem tak podekscytowany, tak szczęśliwy, że mogłem porozmawiać z kimś po angielsku przez dłuższy czas i poczułem wielką siłę, poczułem wielką chęć następnych rozmów. Przełamałem się wtedy i myślę, że był to jeden z przełomowych momentów w mojej nauce języka angielskiego. Później co tydzień rozmawiałem z Chrisem po angielsku i doskonale to wspominam. To był wspaniały czas, ale wszystko zaczęło się od tego, że Przełamałem się I zgodziłem się rozmawiać Wyszedłem ze swojej strefy komfortu Podobne przeżycia miałem, gdy zaczynałem swój podcast Pamiętam, kiedy nagrywałem pierwszy podcast To byłem bardzo zdenerwowany Bałem się odezwać, mówiłem po cichu później czułem się bardzo dziwnie słuchając tego miałem wielkie opory myślałem sobie co pomyślą ludzie może zrobię jakieś błędy językowe ludzie później to przeczytają posłuchają tego i będą się po prostu ze mnie śmiać miałem różne dziwne myśli Bałem się, po prostu bałem się Jednak przemogłem się, bo chciałem pomagać ludziom Uczyć się polskiego Chciałem zrobić coś fajnego dla innych Coś, czym mógłbym się podzielić z innymi Z ludźmi, którzy chcieli uczyć się języka polskiego Na szczęście nie przestałem wtedy na szczęście robiłem to dalej. Po pewnym czasie czułem się coraz bardziej wygodnie, coraz bardziej komfortowo i po pewnym czasie przestałem się bać mówić do mikrofonu. Zacząłem robić filmiki. Na początku, przed kamerą, też nie czułem się... Mm, wyluzowany, jak to mówimy? Wyluzowany, człowiek wyluzowany to taki, który nie boi się, taki, któremu nie zależy na opinii innych. Ok? Mi oczywiście zależy na waszej opinii, chcę wypaść jak najlepiej, ale człowiek wyluzowany to taki, który nie jest spięty. O, spięty, czyli zestresowany. Człowiek wyluzowany nie jest spięty. ok? Zatem na początku, kiedy nagrywałem filmiki, przed kamerą byłem spięty. Bałem się, co ludzie powiedzą, co wy powiecie. Jak wypadnę? Do tej pory przed kamerą nie czuję się całkiem swojo. Nie jestem całkiem wyluzowany ale jest już dużo lepiej. Myślę, że jeszcze trochę, jeszcze trochę i będzie, będzie bardzo dobrze. Tak samo jest z każdym. Myślę, że kiedy macie mówić po polsku, kiedy spotykacie się ze swoją rodziną, ze znajomymi z Polski, to być może boicie się odezwać być może czujecie strach przed tym, że zrobicie błędy to jest normalne ale musimy pokonywać swoje słabości i musimy wykraczać poza tę strefę komfortu dlatego Ani, która napisała do mnie z którą rozmawialiśmy poleciłem, żeby nagrywała krótkie filmiki po angielsku i wrzucała to do sieci. Myślę, że to na początek coś łatwiejszego niż rozmawiać od razu z kimś po angielsku, rozmawiać z nieznajomym po angielsku. Myślę, że łatwiej jest na początek nagrać filmik. Być może później nie wrzucisz go do sieci, ok? Być może... Nagrasz tylko i zachowasz dla siebie. Ale sam proces nagrywania jest dosyć stresujący. Jeśli pokonasz ten stres, wyjdziesz ze swojej strefy komfortu, to następnym razem będzie dużo łatwiej. Ważne jest, żeby powoli przyzwyczajać się do nowych, nieznanych nam. Sytuacji do nowych, trudnych sytuacji Do sytuacji, których się boimy Oczywiście trzeba to robić mądrze Myślę, że nie warto od razu rzucać się na głęboką wodę Jak to mówimy po polsku Rzucać się na głęboką wodę To znaczy od razu zrobić coś bardzo wielkiego Okej, okay. głęboka woda. Jeśli ktoś nie potrafi pływać i rzuci się na głęboką wodę, to może się utopić, może utonąć. A, to, a tego nie chcemy, prawda? Dlatego myślę, lepiej jest powoli poszerzać swoją strefę komfortu, powoli robić coraz trudniejsze zadania. To jak chodzenie do siłowni. Od razu, jeśli pójdziesz pierwszy raz do siłowni, to nie podniesiesz największego ciężaru, który tam jest. Prawda? Twoje mięśnie nie są jeszcze przyzwyczajone. Strefa komfortu mięśni jest jeszcze mała. Dopiero musisz wykonać wiele ćwiczeń, Podnosić coraz większe ciężary Coraz większe ciężary Aż w końcu podniesiesz Ten największy ciężar W całej siłowni okay? Na tym to polega Myślę, że Nie ma w tym jakiejś Wielkiej filozofii Najważniejsze jest to Żeby Pamiętać Że nie zawsze Warto jest Siedzieć w swojej strefie komfortu, bo można przegapić wiele ciekawych rzeczy, które dzieją się poza tą strefą. Poza tą strefą dzieje się dużo więcej ciekawych rzeczy niż w środku, w środku tej strefy, w strefie komfortu. Z reguły nie dzieją się ciekawe rzeczy, ponieważ te rzeczy są nam znane. Tam nie ma wielu ciekawych rzeczy. Są rzeczy wygodne, do których jesteśmy przyzwyczajeni. Ale to nie jest ciekawe, ponieważ to znamy na wylot. Znamy to bardzo dobrze. Znać coś na wylot. To znaczy znać coś bardzo dobrze. Można powiedzieć, znam mojego syna na wylot, okay? czyli znam go bardzo dobrze. Jeśli przebywamy z ludźmi, których znamy na wylot, znamy bardzo dobrze, to oni są w naszej strefie komfortu. Jeśli poznajemy kogoś nowego, kto na przykład ma wyższe stanowisko od nas, jest jakimś Znanym politykiem I nagle mamy z nim rozmawiać To nie czujemy się Komfortowo, ja przynajmniej Tak się nie czuję, gdybym Nagle miał rozmawiać Z prezydentem Polski Uuu, na pewno nie czułbym się Komfortowo Ale gdybym Przez Jakiś czas, przez wiele Miesięcy najpierw rozmawiał z różnymi politykami, później z następnymi i tak dalej, spotykałbym się z ważnymi ludźmi, to myślę, że po pewnym czasie czułbym się również komfortowo rozmawiając z prezydentem Polski. Okej? Okay? Myślę, że tak by było. Tak samo jest z nauką języków. Mówienie w obcym języku na pewno nie jest komfortowe Na pewno nie jest wygodne Nie czujemy się z tym dobrze Przynajmniej na początku I dlatego tym bardziej doceniam nagrania Które dostałem od was I których za chwilę posłuchamy Będziemy mieli przyjemność posłuchania Czterech różnych osób Z czterech różnych krajów Okej? Okay. Myślę, że to bardzo ciekawe. Wszyscy bardzo fajnie mówicie po polsku. Jestem zaskoczony, prawdę mówiąc. Jestem mile zaskoczony, jak dobrze mówicie po polsku. Posłuchajcie najpierw, co ma do powiedzenia Meltem. Posłuchajcie Meltem. Cześć Piotr, cześć wszystkim. E, nazywam się Meltem. Jestem Turcinką i mieszkam w Turcji. E, nareszcie zdecydowałam, że powiedzieć coś po polsku. E, prawie pięć lat znam polskiego, bo byłam w Polsce, w Kosialinie. E, to był europejski program, że pracowałam w warsztaty terapii zajęciowej e, ze starszymi ludźmi i tam uczyliśmy się język polski, czyli polskiego. Teraz w Turcji ja pracuję z Polakiem w sezonie, bo wielu Polaków przyjeżdżają tutaj, dlatego pracuję z Polakiem i jestem przewodnikiem Wycieczek. Oczywiście słucham codziennie po polsku, znaczy codziennie słucham Piotra i wielu, wielu razy dziękuję Piotrze, jesteś naszym bohaterem. I dzisiaj ja też chciałam zrobić Wam prezent tak jak Piotrowy. Dlatego chciałam wysłać niespożanka. Kocham śpiewać polskie piosenki i przygotowałam, które ja, śpiewałam. ja śpiewam tutaj. Dziękuję bardzo, mego słuchania i wszystkiego najlepszego w nowym roku. Cześć, papa. Pa. Dziękujemy, Meltem. Wspaniałe nagranie. Mówisz cudownie po polsku i bardzo się cieszę, że mogłem ci pomóc i cieszy mnie to, że wykorzystujesz język polski na co dzień do pracy. To niesamowite. Jestem pod wielkim wrażeniem, jak dobrze mówisz po polsku. A niespodzianka będzie na końcu. Podcastu, dziękuję za wspaniałą piosenkę. Na końcu podcastu wszyscy jej posłuchamy, także cierpliwości musicie jeszcze poczekać. Na koniec będzie piosenka, którą zaśpiewała Meltem. A teraz pora na następne nagranie, pora na następnego bohatera, który przekroczył swoją strefę komfortu. Kolejne nagranie dostałem od Roberta, jak powiedzielibyśmy po polsku, albo od Boba. Bob mieszka w Stanach Zjednoczonych i również przysłał mi swoje nagranie. Jestem pod wielkim wrażeniem. Dzięki, Bob. Posłuchajcie, co ma do powiedzenia Bob. Piotr, dzień dobry, to ja, Bob. Ja mam nowe nagra nagranie dla ciebie. Mam nadzieję, że uh, lubisz uh, nowe zwycięstwo od mnie. Uh, how often to listen to learn Polish? Ok. Słuchacze, wszyscy wiemy, że słuchanie jest najważniejsze, jeśli chcemy nauczyć się nowego języka. Jeśli słuchacie 7 godzin, wy tygodniu. To jest minimum żeby zrobić szybkie postępy, żeby nauczyć się mówić w nowym języku. Ale nie możecie tego robić tylko raz w tygodniu. Jeśli słuchacie, tylko raz w tygodniu. Na przykład w niedzielę przez 7 godzin. To jest to o wiele gorzej niż byście słuchali codziennie przez godzin. Jeśli słuchacie codziennie, codziennie przez godzin, to wasz mórz przyzwyczaja się do nowych rzemienków, do nowych słów i w ten sposób uczę się o wiele szybciej. Powiem wam więcej, jeśli w ciągu dnia słuchacie 6 razy po 10 minut to również słuchacie godzin. Ale jest to o wiele lepsze niż gdybyście słuchali za jednym razem całą godzinę. Także częstotliwość słuchania ma bardzo duże znaczenie. Im częściej słuchacie w nowym języku i im dłuższe słuchacie tym lepiej. Ale jeśli Macie odkreśloną ilość czasu, to podzielcie ten czas na krótkie odcinki i słuchacie nowego języka jak najczęściej. Ok? Życzę Wam powodzenia w nauce nowych języków i również w nauce języka polskiego. Dzięki, cześć, się, się. pa, pa, dzioby. A te jakiego języka się uczysz? Okej, okay, Piotr, to wszystko. To zobaczenia, na razie, dobranoc od USA. Papa! Pa. Dziękuję, Bob. Świetnie. Brawo. Bob przesłał nagranie tego, jak ćwiczy. Tak, właśnie trzeba ćwiczyć. Jeśli czytacie, najpierw słuchacie audycji. Albo moich programów, a później czytacie to samo i nagrywacie się. To jest właśnie świetne ćwiczenie. Brawo, Bob! Doskonale ci to wyszło. Pozdrawiam serdecznie wszystkich, którzy są w Stanach Zjednoczonych, którzy uczą się języka polskiego. Pozdrawiam, Bob. A teraz Jowan, Jowan z Czarnogóry. Zapraszam. Posłuchajcie, co powiedział Joan. Cześć, nazywam się Joan i jestem z Czarnogóry. To jest moje pierwsze nagranie i mam nadzieję, że to będzie dobrze i interesujące. Mieszkałem w Polsce, w Warszawie, 10 miesięcy, od września 2013 roku do czerwca 2014 roku. Byłem Erasmus-studentem i to był bardzo, bardzo ciekawy period w moim życiu. Na początku nie chciałem uczyć się języka polskiego, bo po prostu myślałem, że nie potrzebuję tego i że to jest bardzo trudne. Później, w listopadzie, myślę, zmieniłem opinię i zacząłem uczyć się polskiego w programie Rosetta Stone. Dla mnie to był świetny, świetny metod. 10 miesięcy temu znalazłem twoje stronie i zacząłem słuchać podcasty codziennie. Moim językiem ojczystym jest język serbski który jest z grupy językach słowiańskich. I dlatego dużo słów są takie same, albo podobne jak w języku polskim. Na początku nie mogłem rozumieć wszystkiego, oczywiście. Przeciwnie, zrozumiałem tylko można 30% każdego podcastu. Ale powoli, jak ty mówiłeś, zaczynałem rozumieć więcej i więcej. Teraz każdy nowy podcast rozumiem 95%. Mój postęp jest ogromny dzięki Twoimi podcastami. Dwa miesiące temu zaczynałem słuchać Polimaty, filmiki na YouTube. To są krótkie filmiki 8, 10 albo 12 minut. I tam jest jeden człowiek, Radosław Kotarski, który mówi o różnych tematach. o Sztuki, historii i tak To jest bardzo interesujące, ale on mówi bardzo, bardzo szybko, jak każdy prawdziwy Polak. I dlatego większość rzeczach nie mogę zrozumieć. Ale wiem, że im więcej to słucham, więcej będę rozumiał. Tak samo było ze twoimi podcastami i teraz wszystko świetnie rozumiem. Co jeszcze mogę powiedzieć? Tak, lubię słuchać muzyki polskiej. Raczej polski rap. Słucham i czytam w tym samym czasie, a później śpiewam. Tam są bardzo trudne słowa, ale to jest dobrze dla mój język, bo przyzwyczajam go na każdy nowy dźwięk. Chciałem również oglądać polskich filmach i oglądałem kilka, na przykład Drogówka, Dług, Kanał, Dom Zły i przepraszam, ale myślę, że oni nie są tak interesujący. Dlatego teraz oglądam filmach, które są po angielsku, ale pod podtytuł jest po polsku. Moja opinia jest taka, jeśli chcesz naprawdę nauczyć się języka, na przykład polskiego, rób jak najwięcej rzeczy związanych z tym językiem. Słuchasz muzyki? Niech będę polska muzyka. Chcesz oglądać film? Niech będę polski film. Albo film, który ma polski podtytuł. Chcesz przeczytać coś? Przeczytaj coś po polsku. Polski język musi być w twoim życiu każdego dnia. Yy, nie chcę mówić więcej. Myślę, że to jest wszystko, co miałem do powiedzenia. Pozdrawiam cię bardzo, bardzo serdecznie. papa. Pa. Dzięki, Jowan. Świetne nagrania i świetne rady. Oczywiście, jeśli interesujesz się czymkolwiek, astronomią, sportem, polityką, filozofią, czymkolwiek i chcesz się czegoś dowiedzieć, spróbuj znaleźć to najpierw po polsku. Przeczytaj to po polsku. Obejrzyj jakiś film na YouTube na ten temat po polsku. Posłuchaj jakiegoś podcastu. Dlaczego nie po polsku? Właśnie zacznij od tego, że zrób to po polsku, a dopiero później w swoim języku, jeśli będzie, jeśli zrozumiesz za mało. Ale właśnie codzienne używanie języka do spraw, które cię interesują, to robi wielką różnicę. To bardzo pomaga, jeśli. Używacie języka polskiego właśnie Nie tylko do rozmowy z nieznajomymi Żeby spytać ich o drogę Tylko właśnie do rzeczy bardzo praktycznych Do rzeczy, które was interesują Dzięki, Jowan Wspaniałe nagranie Mówisz bardzo dobrze I bardzo szybko po polsku Świetnie A teraz pora na pola który przysłał mi dzisiaj swoje nagranie. Bardzo się cieszę, bo Paul mówi również świetnie po polsku i również przełamał się. Wyszedł ze swojej strefy komfortu, o czym mówi w swoim nagraniu. Posłuchajcie. Dzień dobry, Piotra. To Paul z Francji. Jak obiecałem dwa miesiące temu, ja robię granie. ale trochę re... boję się mówić po polsku Naipierf, mowice, i trochę też std, ale spróbuję. Mam nadzieję, że będziesz rozumiała. Najpierw chciałbym mówić szczęśliwego nowego roku i wszystkiego najlepszego. Mam nadzieję, że w Polsce wszystko jest w porządku. Byłem na sylwestra w Krakowie, na rynku i to było super. I było bardzo dużo ludzi, było też muzykę, i to było naprawdę super. I byłem też kilka dni w Zakopanem, tam było śnieg i też to było fajnie. Ale <laughs> zawsze, kiedy jestem w Polsce, dla mnie to super, bo bardzo. Bardzo kocham polskie. U nas teraz w Francji to nie łanda pogoda, to dużo i jest dużo wiatru też. Co się stało u nas kilka dni temu to nie było fajne. Wczoraj oglądałem telewizję. I widziałem, że pani Primera Bewa w Francji dla nas. I powiesz lałem, że to super, że Polska Bewa dla, dla nas, dla Francuzów w Paryżu. Co um... powiedzieć jeszcze? podcasty naprawdę bardzo mi pomagają. Bo prawie każdy dzień uh, słucham uh, te podcasty przez telefon albo przez komputer. I naprawdę bardzo mi pomagają. Teraz ja wiem, że nie mówię po polsku dobrze nie jak trzeba ale mam nadzieję, że potem to będzie lepiej. No, w, w takim razie może za, za miesiąc, kiedy to będzie trochę lepiej, będę robił jeszcze raz nagranie. Dziękuję bardzo jeszcze raz i do zobaczenia. Dzięki, Paul. Wspaniałe nagranie. Cieszę się, że nie wstydziłeś się i że zrobiłeś to nagranie. Bardzo dobrze. Myślę, że następnym razem, kiedy Bob, Meltem, Paul, Jovan kiedy przyślecie mi swoje nagranie, wtedy już w ogóle nie będziecie się wstydzić, bo... Będziecie już w swojej strefie komfortu Będziecie czuć się komfortowo Będziecie czuć się wygodnie Mówiąc po polsku Będzie wam z tym dobrze Będziecie czuć się z tym dobrze I nie będziecie mieli z tym żadnych problemów Zresztą wydaje mi się, że Zupełnie nie musicie się niczego obawiać Bo mówicie świetnie po polsku Doskonale, jestem pod wielkim wrażeniem, naprawdę, mówię to zupełnie szczerze, każde z was mówi świetnie po polsku. Brawo, doskonale. Myślę, że dla Ani, która, mam nadzieję, wysłuchała całego podcastu, Ania jest Polką, nie musi uczyć się polskiego, ale... Mam nadzieję, że zaciekawił Cię, Aniu, ten podcast. Myślę, że to doskonały przykład. Może Ty też zrobisz nagranie i wyślesz do jakiegoś nauczyciela języka angielskiego, który prowadzi podcast dla ludzi, którzy uczą się języka angielskiego. Takich podcastów jest mnóstwo. Z całego serca mogę polecić podcast teacherlook.com. Luke jest nauczycielem angielskiego, jest bardzo miłym człowiekiem i prowadzi doskonały podcast właśnie dla wszystkich, którzy chcą uczyć się angielskiego. Muszę powiedzieć, że, że jest to jeden ze wzorów podcastów, dla mnie świetny podcast. Z Jeśli chcecie uczyć się angielskiego, a wiem, że jest wiele osób, które uczą się angielskiego również, to polecam Wam teacherlook.com. Świetny podcast. Okej, okay. myślę, że nikogo już nie muszę przekonywać do tego, jak ważne jest, aby wychodzić ze swojej Strefy komfortu Na koniec Czeka nas jeszcze Niespodzianka Którą zrobiła nam Meltem Dziękujemy bardzo serdecznie Meltem pięknie śpiewa Zatem Ja już was żegnam Zapraszam do Komentowania Zapraszam do wpisywania Swoich Pytań swoich problemów, jeśli macie, albo po prostu napiszcie, co myślicie o przekraczaniu strefy komfortu. Możecie pisać na mojej stronie realpolish.pl albo na Facebooku. Zapraszam Was również do komentowania podcastu na iTunes. Im więcej takich komentarzy, tym... Moja pozycja rośnie i tym łatwiej ludzie znajdują mój podcast, tym łatwiej znajdują moje audycje i mogą uczyć się ze mną polskiego. Okej, okay. to już wszystko na dziś. Ja już przestaję mówić. Żegnam się z wami. Do usłyszenia następnym razem. A teraz słuchamy Meltem. Pa, pa! Którą przeżywem sam Opowiedziałbym o swej miłości Którą przeżyłem sam o Wszystko te czarne oci Gdybym ja je miał Za te czarne sudne ocięta Serce dusze bym dał Za te czarne sutne ocięta Czerwce, pierwszy dał, fajki, ja nie pale, wódki nie je pije. Ale żalu, sialu, wielkiego letwo co żyje. Ale żalu, sialu, wielkiego letwo co żyje. A wszystko te czarne oczy, gdzie. Serce, się bym dał Za te czarne Sudne ocięta Serce, dusze bym dał Nie mówią głupi Po coś ty ja brał Po coś to dziewczyn czarne Wygarne mocno pokocha, Po coś to dziewczyn czarne Mocno pokochał A wszystko te czarne oczy Gdybym ja jemiał, miał Za te czarne sudne oczy Ta serce już bym dał. Za te czarne sudne oczy Ta serce już bym dał. Real Polish. Do więcej informacji zapraszam na realpolish.pl